To nie były treblinki od kombajnu z filmu Nie lubię poniedziałku, tylko to były części zamienne, które widzę i które słyszę na targach Polagra Premiery w Poznaniu. Pan Włodzimierz Przyszyński dyrektor handlowy firmy Kongskilde, jest moim rozmówcą. Stoimy przy no, bardzo dużym stojaku. Jest to prezentacja dedykowana w tym przypadku dla klientów, którzy są gośćmi tej wystawy, ale szukają nie tylko gotowych maszyn, ale szukają również części zamiennych do maszyn już istniejących w ich gospodarstwach. No bo wiadomo, wszystko się psuje. Tak, dokładnie wszystko się psuje i niestety albo stety polski, polski rolnik również, niektórzy z tych rolników lubią maszy kupować maszyny używane. W związku z tym nie każdego stać na maszynę nową. Maszyna używana e, równie dobrze, równie dobrze, w dobrze stanie e, i firmowa maszyna też e, dobrze służy. I dlatego ten, ta, ta, ta prezentacja tych części zamiennych ma służyć właśnie tym rolnikom, żeby mogli zobaczyć, mogli się oswoić z tym, że te części zamienne do ich maszyn można również na rynku polskim e, zdobyć. A tutaj widzę... I nawet słyszę elementy, pługa. A dlaczego on właściwie z kilku części jest zrobiony? Czemu to nie z jednego kawałka metalu? Wszystkie elementy robocze w maszynach są robione w ten sposób, żeby ograniczyć koszt związany z wymianą całego elementu, czyli elementy zużywające się. W tym przypadku jest to korpus późny. Nie zużywa się ten element równomiernie z uwagi na to, że ziemia po tym elemencie różnie jakby go wyciera. W związku z tym lemierz, dłuto, pierś, odkładnica, po prostu jest to element wymienny, to jest jednego, jedna przyczyna, druga przyczyna, że technologicznie tak naprawdę w procesie produkcji nie ma możliwości, Proszę. żeby to zrobić w jednym, w jednym układzie. Tutaj zaraz obok widzę już gotowe urządzenie, Płuk raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmio, tak, skibowy. Liczy Pani dobrze, jeżeli chodzi o ilość korpusów, ale jest to pług czterokorpusowy, czyli czteroskibowy, płuk obracalny e, dla... E, do rolników, którzy posiadają gospodarstwie ciągnik około 130 koni, 110-130 koni. No, czyli takie typowe polskie gospodarstwo, takie, może nie największe, nie najmniejsze, ale średnie. Znaczy tych gospodarstw w Polsce, biorąc pod uwagę statystyki, jest tym, bym powiedział, najwięcej, czyli gospodarstw do około 50 hektarów jest, takim, bym powiedział, na dzień dzisiejszy największa ilość w Polsce i te gospodarstwa na dzień dzisiejszy również są gospodarstwami potencjalnie najbardziej rozwijającymi się, czyli one oczekują również na, na dofinansowanie z Unii Europejskiej na to, żeby w gospodarstwie pojawiały się coraz bardziej nowoczesne maszyny, przygotowane również do współpracy z nowoczesnymi ciągnikami. No właśnie, ale minister Kalemba na konferencji prasowej mówił, że w tym roku no, nie będzie tak lekko z dofinansowaniami do maszyn, że w zamian za to będzie większe wsparcie dla budowli inwentarskich. Czy pan, pańska firma i branża maszynowa nie boi się, no bo to już siadło przecież od dwóch lat, jak skończyły się europejskie pieniądze. Co to będzie z rynkiem maszyn rolnych? To jest problem szerszy, to nie jest tylko problem nas jako firmy produkcyjnej, ale wszystkich producentów, którzy tutaj się pojawiają na wystawie. Problem dotyczący tak naprawdę braku dokładnej informacji z Ministerstwa Rolnictwa, dokładnej informacji dla, dla rolników, kiedy te tak naprawdę dofinansowania będą, bo zapewnienia ministerstwa czy ministra, że będą, to super, nie? No bo to tak naprawdę jest to normalne, że te, te pieniądze kiedyś muszą do nas dotrzeć, tylko, że mówi się o programie 2014-2020, a że on będzie przesunięty w czasie, to to jest bardziej chyba już problem po stronie ministerstwa niż, niż rolników, a nas dotyczy to niewątpliwie, bo na dzień dzisiejszy, może zapaść to jest złe słowo, ale ograniczenie sprzedaży i kupna maszyn jest dość znaczne, bo klienci jednak oczekują na, na dofinansowanie. Oni na dzień dzisiejszy tego się nie obawiają składać już dokumentów tak zwanych unijnych, po prostu jest to dla nich bardzo, bardzo dobre narzędzie do tego, żeby zmodyfikować swój pak maszynowy. Co będzie w 2000, czy to będzie w 2015 roku, daj Boże, żeby tak było, bo... No tak, ale czy rolnik musi być koniecznie zależny od europejskich pieniędzy, czy rolnicy nie kupują za swoje? Albo na kredyt. Zawsze kupują za swoje, tak? Czy inaczej są to ich pieniądze? Oni dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności mogą, czy otrzymują jakby zwrot tych, tych pieniędzy, ale kupują za swoje. I to jest to też gdzieś taka, bym powiedział, zła informacja medialna jest, że to Unia daje pieniądze rolnikom. Daje, ale trzeba najpierw wiele włożyć i wiele wypracować tematów, żeby te pieniądze odzyskać. No bo też prawdą jest, że nikt nikomu nic nie daje. Polskie, polskie rolnictwo nie jest jakby odosobnione od rolnictwa europejskiego. Jesteśmy jakby powiązanym, bardzo powiązani z, z rolnictwem europejskim. Jeżeli popatrzymy na sposób dofinansowania rolnika we Francji, w Niemczech, to nie ma czemu się dziwić, że my też oczekujemy podobnych warunków pracy. To, to do tego trzeba w ten sposób podejść. I gdyby nie, nie to dofinansowanie, to tak naprawdę produkt związany z konsumentem musiałby gdzieś tam pojawić się w sklepie, bym powiedział, troszeczkę drogą. Niż, jest i niż w tej chwili jeszcze już jest tak naprawdę drogi. Także to, to finansowanie pomaga również temu ostatecznemu konsumentowi w tym, że, że ten, ten, nie wiem, jabłko, ziemniak i tak dalej w tym sklepie... To pomidor też jest po prostu w takiej, a nie innej ofercie cenowej. A widzę, że sporo ludzi zgromadziło się koło czerwonego urządzenia, bo większość państwa maszyn jest czerwonych. Przejdźmy może, porozmawiajmy. Co przyciągnęło aż tak bardzo ich uwagę? Widzę tutaj rotawator 400Z. Co to jest? Nasza firma, która od 20, ponad 20 lat pracuje w, w Kutnie, czy produkuje maszyny w Kutnie. Produkuje również maszyny pod nazwą brony wirnikowe, brony rotacyjnej. To jest właśnie rotawator, to jest nazwa handlowa maszyny, która y, y, wykorzystywana jest w, w gospodarstwach sadowniczych, ogrodniczych. Maszyna tak zwana czynna do uprawy ziemi, y, do intensywnej uprawy ziemi, właśnie w tych, do tych gospodarstw dedykowana. Czyli w polowych uprawach, takich typowo zboże, rzepak, kukurydza? Nie. No, te maszyny akurat nie. Do, do tego typu gospodarstw, czy tego typu upraw, są dedykowane inne maszyny, większe inaczej skonstruowane, aby uzyskać no, troszeczkę inne parametry no i też potrzebne. Większe. Tak, tak. Większe na pewno też dedykowane do, do ciągników o większych mocach, bo, bo tutaj ciągniki do, do, tego, do tego typu maszyn to są ciągniki od 25 koni mechanicznych, a kończywszy, nie wiem na 90 koniach, a tego typu maszyn w gospodarstwach, gdzie jest uprawiany rzepak, kukurydza, zboża, po prostu są to ciągniki towarzyszące, a tam pracują ciągniki w normalnych uprawie 100-110 kon. Czyli ten tłum, który widzimy teraz po drugiej stronie rotawatora, to po prostu wycieczka sadowników prawdopodobnie. Myślę, że tak. Tak, sadownicy, warzywnicy są to ludzie, którzy też tutaj przyjeżdżają, szukają odpowiednich maszyn do swoich gospodarstw, do swoich potrzeb, które mają jakby w gospodarstwie. A widzę tutaj po mojej prawej ręce obrócę się to element siewnika jakiegoś, jak się domyślam? To jest przykład nowoczesnych rozwiązań, które mamy w swojej ofercie. Jest to sekcja siewnika dedykowana do siewników, do kukurydzy, tak zwanego aromata. Sekcja napędzana elektrycznie. Coraz powszechniejsza uprawa w Polsce. Ona jest powszechna już chyba na tyle, że, że bardziej trudno już tutaj mówić o tym, że będzie jeszcze więcej, ale generalnie sama sam siew kukurydzy, sam sposób jej aplikacji, no tutaj zmienia się bardzo. I tutaj, tak jak mówię, Mówiłem, przykład sekcji napędzanej elektrycznie, co w maszynach tego typu jest jakby nowym rozwiązaniem bardzo. A zaraz zaraz, a normalnie w innych urządzeniach to jak jest, jest napęd napędzany? Tak zwany mechaniczny, czyli napęd przekazywany od koła bym polowego poprzez przekładnię mechaniczną do, do sekcji wysiewającej. Tutaj jest to silnik elektryczny, który jakby szczytuje może nie tyle on czytuje, ale informacje do niego są dostarczane przez zwany komputer pokładowy tej maszyny i on jakby skorzystając z tych informacji dobiera odpowiednią prędkość tarczy wysiewającej, aby uzyskać to, co sobie założyliśmy w procesie siewu. No dobrze, ale nie mamy na polu 220 V, w traktorze mamy zasilanie 12 V, jak tak. w samochodzie, czyli ten silnik chodzi na 12 V, czy ma swoje źródło nie, prądu? to jest tylko i wyłącznie zasilany jest z ciągnika, Także tutaj normalny ciągnik, który, nowoczesny ciągnik, jego jakby instalacja elektryczna jest przystosowana do tego, żeby takie, takie urządzenie napędzać. Ja żadnych... no właśnie chciałam zapytać, czy to, aby alternator się wyrobi? Tak, tak. Bez problemu sobie tutaj z tym radzi, to że to nie są to rzeczy, które wymagają jakichś specjalnych wyposażeń ciągnika, czy specjalnych dodatkowych... Wielkiej mocy tego prądu. Mocy, tak, także to. Ten sam ciągnik, który dotychczas załóżmy pracował z silnikiem mechanicznym, można podpiąć pod taki, te, tego typu rozwiązanie z sekcją elektryczną. A takie siewniki to ilorzędowe są? Od czterech sekcji do 12. Do dwunastu, czyli to już całkiem przyzwoity rozmiar. No to jest, mówimy o, o 12 sekcjach, czyli mówimy o ramie, na której ta maszyna jest zmontowana, rama metrowa. O, 9... właśnie słyszymy jak to pracuje. Całkiem ciche w pracy. A jak z awaryjnością? Awaryjność tego typu rozwiązań jest zdecydowanie nawet mniejsza niż normalnych rozwiązań, tzw. mechanicznego układu siewu, dlatego że ograniczona jest ilość elementów, które się zużywają, A naprawdę jest silnik elektryczny, który na dzień dzisiejszy jest dość trwałym rozwiązaniem, Zabezpieczone odpowiednio przed wilgocią, przed kurzem nie daje jakby tutaj żadnego takiego powodu, żeby się martwić o, o wydajność i o trwałość tego rozwiązania. No zwłaszcza, że 12 V prąd stały to jednak takie dosyć bezpieczne parametry. No, tutaj, tak, to tutaj jeżeli chodzi o obawę o, o związaną z, z prądem, to tutaj jest, nie, ma, nie ma czego się obawiać.